Jest sobota, 25 maja 2024 roku. Słuchacie właśnie 500 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas, Szymon Cieśliński w towarzystwie Prababci Antologii Filmowych w Konwencji Horroru, czyli w towarzystwie filmu Dead of Night u progu tajemnicy z 1945. Okej, okay, jasne. Mogłem cofnąć się dalej. Mogłem omówić gabinet figur woskowych, to jest Das Vax Figuren Kabinet. To jest film z 1924. Albo w ogóle mogłem wziąć się za Unheimliche Geschichten Oswalda, czyli eerie tales z 1919. Ale uznałem, że jednak większy wpływ na współczesne kino ma właśnie u progu tajemnicy. I to ten film chciałbym Wam dzisiaj przedstawić w troszkę szerszym kontekście z okazji 500 tak, 500 tygodni nadawania. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie i w tym roku też wypada 500 tydzień od startu. Chciałbym omówić ten film, a nie tylko go zrecenzować, bo obejrzałem o nim 80 minut dokumentu mniej więcej, a dodatkowo jeszcze troszkę doczytałem. I chociaż czuję, że to będzie dłuższy podcast, to wiem, że absolutnie nie wyczerpię tematu, kilka rzeczy tylko poruszę, do kilku nie dotarłem, ale tak czy siak myślę, że podrzucę wam kilka ciekawych informacji. Zacznę od tego, że u progu tajemnicy już pojawiło się w nawiedzonym podcaście. 23 grudnia 2019 roku w 269 tygodniu nadawania opublikowaliśmy wtedy dla Was bożonarodzeniowy odcinek Nekro świąteczne The Best Of 3. I choć skupiamy się tam oczywiście na jednym segmencie, to jest na Christmas Party, na segmencie bożonarodzeniowym, to około 12 minuty w tamtym podcaście wspominam, że obejrzałem cały film, całą progu tajemnicy i polecam tę antologię, bo podobnie jak moje ukochane Trick or Treat, czyli Upiorka Noc Halloween z 2007 roku, Uprawo tajemnicy także nie jest tylko zbiorem krótkich metraży sprzedanych jako film, ale przemyślaną fabułą, która spina wszystkie segmenty w jedną spójną całość. I to jest tutaj bardzo istotne. To jest antologia, która była kręcona w 1944 roku przez brytyjską firmę producencką Ealing Studios, jest to najstarsza, nieprzerwanie działająca placówka studyjna do produkcji filmowej na świecie. Działalność rozpoczęła już w 1902 roku i po dziś dzień działa. Oficjalnie u progu tajemnicy zapowiedziano w styczniu 1945 i prasa pisała o tym, że będzie to adaptacja prozy Wellsa. Przy czym to chwyt marketingowy bardziej, bo akurat segment inspirowany Wellsem jest bardzo, bardzo luźno inspirowany tym oryginalnym opowiadaniem, jest z nim tylko delikatnie powiązany. I co istotne, nikt nie reklamował tej antologii jako horror, bo i klasyczny brytyjski horror nie istniał praktycznie do lat 50. Tutaj jesteśmy w połowie 40., tak? a początek narodziny i rozwój brytyjskiego horroru filmowego raczej datuje się na okres trochę późniejszy, na działalność studia Hammer, a więc końcówka lat 50., potem 60., 70. I w tych czasach e Link Studios było już własnością BBC, jednak dekadę wcześniej, w 1945, było jeszcze całkowicie niezależne, i właśnie wprowadziło brytyjską ghost story na nowe salony za pośrednictwem kina. Brytyjscy, a potem także amerykańscy widzowie otrzymali nagle kino w stylu Algernona Blackwooda i M.R. Jamesa. I to było zaskoczenie, zwłaszcza w kontekście Ealing Studios, bo ludzie z tego, właśnie z tej firmy producenckiej, wcześniej kręcili głównie dramaty historyczne o II wojnie światowej i raczej nikt z widzów nie spodziewał się nagle antologii Groz. I chociaż filmoznawcy dzisiaj już są zgodni, tak, że brytyjski horror praktycznie nie istniał przed uprogu tajemnicy, tak władający Ealing Studios w latach 40. Michael Balkon nie nazywał tego filmu horrorem. tak Ten termin w ogóle się wtedy źle kojarzył. My to w Polsce dobrze znamy, no bo w kontekście literatury to jest jeszcze całkiem świeże, świeże zjawisko. pamiętamy, znaczy Moje pokolenie pewnie pamięta i trochę starsi ode mnie chociażby promocję książek Łukasza Orbitowskiego w Polsce, gdzie wydawcy unikali jak ognia określenia horror czy groza i starali się je jakoś tam etykietować innymi określeniami. Tak samo tutaj było w kontekście uprogu tajemnicy. Zarówno właściciel studia, tak jak i ówcześni krytycy unikali terminu horroru i mówiło się, że to jest melodramat nadprzyrodzony. ghost story to było ok, ale horror już nie. I mimo e, tego właśnie, iż marketingowo terminu unikano, no to antologia absolutnie wyczerpuje definicję horroru i jest dla gatunku w jakiś tam sposób przełomowa, a dodatkowo jeszcze Istotne jest to, że to jest antologia, wybrano formę antologii. Podobne filmy istniały wcześniej oczywiście, ale były to pojedyncze przypadki i teraz u progu tajemnicy pojawia się i de facto udoskonaliło formułę antologii. Mamy tutaj kilka opowieści sklejonych ramą fabularną, która sama w sobie też ma fabułę powiązaną z tymi poszczególnymi opowieściami. To nie jest po prostu sklejka, to nie jest zbiór opowiadań, tylko mamy fabułę zespojoną ze wszystkich poszczególnych segmentów w jedną całość i powstaje w ten sposób wzorzec, z którego lepiej lub gorzej czerpią późniejsze antologie horroru i wzorzec, który w tym 45 roku sprawuje się doskonale. Tutaj W tym konkretnym przypadku te poszczególne segmenty zazębiają się doskonale. I tyle tytułem wstępu, porozmawiajmy o treści. Postaram się unikać większych spoilerów, pod koniec może przy finale coś tam wspomnę, trochę bardziej wprost, ale wtedy was o tym uprzedzę. Więc głównym bohaterem jest architekt Walter Craig, który przyjeżdża do wiejskiej posiadłości w sprawie pracy. Mimo iż przybywa w obce miejsce do obcych ludzi, to na miejscu doświadcza poczucia déjà vu uświadamia sobie, że kojarzy wnętrze domu do którego wchodzi oraz wszystkich tam obecnych i kojarzy to wszystko z powracającego snu który nawiedza go od dłuższego czasu bohater ten architekt Walter Craig nie pamięta wszystkich detali, ale kojarzy, że ów sen nie kończy się dobrze, że ostatecznie wydarzenia prowadzą do jakiejś katastrofy. Obecny na miejscu dr Van Straten jako naczelny sceptyk podchodzi do sprawy z dystansem, ale pozostali domownicy i goście zainspirowani tym wyznaniem zaczynają dzielić się własnymi potencjalnie nadprzyrodzonymi doświadczeniami i tak poznajemy pięć opowieści z dreszczykiem spiętych w całość, tą szóstą w postaci ramy fabularnej. No i ta rama fabularna została wyreżyserowana przez Bezilla Dirdena. Jest ona oparta na opowiadaniu Edwarda Frederica Bensona. Następnie pierwszy segment to jest Kierowca Karawanu. Został także wyreżyserowany przez Dirdena i opiera się także na opowiadaniu Bensona, tylko na innym opowiadaniu. Drugi segment to Przyjęcie Świąteczne. Wyreżyserowane przez Alberto Calvancantiego i oparte na opowiadaniu Angusa MacPhaila. Trójka to Nawiedzone Lustro w reżyserii Roberta Hamera i oparte na historii Johna Bainesa. Czwórka to golfowa opowieść w reżyserii Charlesa Creightona i oparta na opowiadaniu Herberta George'a Wells'a, ale tak jak powiedziałem luźno. I piątka to jest kukiełka brzuchomówcy, reżyserowana także przez Calvina Cantiego i oparta na opowiadaniu Johna Bainesa. Mamy więc pierwowzory literackie i kilkoro reżyserów, kilku reżyserów właściwie, i każdy z nich pracował równolegle nad innymi projektami, więc samo pogodzenie ich kalendarzy było wówczas wyzwaniem, ale udało się. W dodatku każdy z tych reżyserów ma swój styl, Wtedy no, oni chyba wszyscy byli w miarę młodzi jeszcze, ale nadal mieli jakiś swój własny styl, swój własny sposób pracy i w takiej antologii to mogłoby przeszkadzać, nie? że każdy segment jest skręcony inaczej, ale na szczęście nie czuć tego w trakcie seansu. Oczywiście widać różnice formalne, ale to w niczym nie przeszkadza i nie wybija. Nadal można traktować te wszystkie segmenty jako jedną całość i tak naprawdę gdyby ktoś mi powiedział, że wyreżyserowała cały ten film, cały uprogu tajemnicy jedna osoba, to byłbym w stanie w to całkowicie uwierzyć. I przypominam, jest rok 1945, kino miało się odróżniać od telewizji, miało być bardziej epickie. Do kina mieliśmy iść po inne doświadczenie niż to, które nam oferuje włączenie odbiornika telewizyjnego, a antologia to przecież z definicji zbiór mniejszych tworów, kojarzonych właśnie raczej z telewizją niż z kinem. Dlatego też tak istotne było, by u progu tajemnicy oglądało się jak film. By nie było czuć, że to jest kilka osobnych historii, a jedna całość i to się udało, jak już wspomniałem. bo Powstała wręcz wzorcowa antologia, co pewnie jeszcze rozwinę, wspominając o ramie fabularnej i finale. Ale najpierw przejdźmy przez poszczególne segmenty i kilka ciekawostek, do których dotarłem. Chciałbym zwłaszcza opowiedzieć o prawdziwej historii, która zainspirowała segment świąteczny, o czym nie wiedziałem, gdy nagrywałem ten podcast bożonarodzeniowy, nie wiem, kiedy to było, 19, to 5 lat temu bodajże. Wtedy tego nie wiedziałem, teraz wiem, z Wam o tym opowiem, ale po kolei. Pierwszy segment to Kierowca karawanu i to jest taka krótka opowieść na rozgrzewkę. Fabularnie tutaj kierowca rajdowy ledwo uchodzi z życiem z wypadku, po czym w szpitalu doświadcza dziwnego ostrzeżenia przed śmiercią. Zabawne jest to, że Edward Frederick Benson opublikował w 1906 roku opowiadanie The Bus Conductor, a potem historia ta żyła w Anglii jako miejska legenda oderwana od swojego autora jako po prostu powtarzana na ulicach anegdota typu e, prawdziwa historia, która przydarzyła się naprawdę koleżance kolegi mojego znajomego. Nie? Znamy wszyscy takie opowieści. I druga ciekawa rzecz z punktu widzenia czasu powstania filmu to to, że bohaterem jest kierowca rajdowy, który prawie zginął w wypadku. To się narzucało wtedy, tak to był 45. rok. Żeby to był jakiś, nie wiem, kombatant wojenny, mężczyzna powracający z frontu, czy nie wiem, mieszkaniec jakiegoś zniszczonego, może bombardowanego miasta, ale nie, wybrano kierowcę rajdowego. I to jest interesujące, że studio, które specjalizowało się w sumie w kinie wojennym, tutaj całkowicie ignoruje drugą wojnę światową. U progu tajemnicy... W dialogach tutaj nie pada ani razu, ani jedno słowo o II wojnie światowej. Film jest osadzony przez to trochę tak poza czasem. Akcja może rozgrywać się przed wojną, po wojnie. To wcześniej, trochę później, tak naprawdę, nie wiem, no, po wystroju, strojach i samochodzie można może jakoś ocenić tutaj czas akcji i po niczym innym. Nikt z bohaterów nie wspomina wydarzeń w Europie i sam segment jest raczej krótki, prosty i wraz z kolejnym stanowią taką dobrą rozgrzewkę przed bardziej dramatycznymi i przerażającymi historiami. A ten kolejny segment to przyjęcie świąteczne. Nastolatka tutaj gra z innymi dziećmi wchowanego, bawi się w chowanego w rzekomo nawiedzonym domu. Na pierwszy rzut oka krótka, generyczna, brytyjska historia o duchach. Taka literacka opowiastka przeniesiona po prostu na wielki ekran, ale jednocześnie historia oparta, czy może zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Oparta na prawdziwym morderstwie, do którego doszło w 1860 roku. 16-letnia Constance Kent prawdopodobnie zamordowała wówczas swojego trzyletniego brata Francisa i bum, mamy akta grozy w nawiedzonym podcaście. Sprawa nie jest taka prosta, jakby można było myśleć, bo morderstwo podejrzewano nie tylko Constance, nie tylko 16-latkę, ale także jej ojca oraz jej brata, czyli Williama Seville Kenta. Constance i William jako dzieci z pierwszego małżeństwa ich ojca łączyła silna więź i zazdrość o miłość, jaką ojciec obdarzył dzieci z nowego związku. Zwłaszcza, że ojciec w trakcie, gdy ich matka umierała, gdy jego pierwsza żona umierała, poślubił matkę Francisa, a ich nianie, nianie swoich dzieci Mary Pratt. Więc dzieci no powiedzmy, że miały... Jakieś tam powody, by rzeczywiście być niezadowolone i zazrosne. I w nocy z 29 na 30 czerwca 1860 roku ktoś zabrał trzyletniego Francisa z jego pokoju, owinął w koc, przeniósł do wychodka, tam podciął mu gardło brzytwą i okaleczył ciało, to jest klatkę piersiową i ręce nożem, a następnie wrzucił ciało do wychodka. Wszystko wskazywało na winę Constance, aresztowano ją, a następnie... Uwaga, to lata 60. XIX wieku. Następnie zwolniono ją bez przeprowadzenia procesu, bo to panienka z dobrego domu oskarżona przez detektywa z klasy robotniczej. No to tak się nie godzi, nie? Ja się nie znam naprawia, co dopiero na prawie brytyjskim, jeszcze z XIX wieku, ale strzeliłem face palm, Magdy, o tym czytałem. Eee, nie wiem, co powiedzieć, więc przejdę po prostu dalej. Pięć lat później Constance znowu została postawiona w stan oskarżenia, teraz pewnie przez kogoś z wysokiego rodu i przyznała się do winy, ale co istotne przyznała się do winy w rozmowie z duchownym anglikańskim w czymś w rodzaju spowiedzi. 21-letnia kobieta przyznała, że rzeczywiście uprowadziła Francji owinała w koce i zamordowała w wychodku brzytwą, ukradzioną ojcu. Wcześniej ukryła tam zapałki, by podczas morderstwa widzieć co robi, podczas morderstwa w nocy tak w wychodku na zewnątrz gdzie nie było elektryczności. Jak słyszycie, no nie był to absolutnie akt spontaniczny, a zaplanowana zbrodnia z premedytacją i to taka naprawdę no, brutalna i nieprzyjemna. Co ciekawe, Constance Kent urodziła się w 1844 roku Zbrodni dopuściła się w wieku 16 lat, czyli w 1860. 5 lat później skazano ją na śmierć, ale przez młody wiek i to przyznanie się do winy niby w ramach spowiedzi, ale jednak zmieniono jej karę na dożywocie. Odsiedziała ostatecznie 20 lat w różnych zakładach karnych i w wieku 41 lat wyszła z więzienia i wyemigrowała do Australii, gdzie zmarła w wieku 100 lat. Żyła 100 lat a więc zmarła w 1944, 1944, w trakcie, gdy kręcono ten film. Gdyby żyła rok dłużej, to by doczekała jego premiery. A to nie koniec ciekawostek, bo jak wspomniałem, Constance Kent przyznała się do winy w rozmowie z duchownym kościoła anglikańskiego, z ojcem Wagnerem rozmawiała bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, i ten duchowny w procesie powoływał się na tajemnicę spowiedzi. Nie chciał zeznawać, a to z kolei doprowadziło do debaty w parlamencie na ten temat, w trakcie której Lordowie orzekli, że duchowni nie mają przywileju zatajania faktów, o których dowiedzieli się w trakcie spowiedzi. W tym samym czasie toczyło się kilka procesów w podobnym stylu. Nie chodzi o morderstwo w rodzinie, tylko sytuacje, kiedy to tajemnica spowiedzi jest ważnym dowodem. Informacje ze spowiedzi są ważnym dowodem w sprawie między innymi jeden ksiądz ze Szkocji trafił wówczas do więzienia za odmowę składania zeznań. I w sprawie Constance biskup Exeter zajął głos. Henry Philpotts, biskup Exeter zaczął się wówczas pieklić <głos> widzicie co zrobiłem, pieklić się zaczął czołbisków i domagać przywileju dla duchownego, który spowiadał Constance, czyli do ojca Wagnera, ale wówczas Lord Westbury, Richard Bethel odpisał biskupowi, że hola hola, tajemnica spowiedzi oznacza, że ksiądz nie może dobrowolnie i od tak zdradzać tego, co usłyszał na spowiedzi, a nie, że kościół jest ponad prawem. tak? To nie znaczy, że ksiądz ma zabrać tę tajemnicę aż do grobu. Ogólnie Lord postąpił z rygczem i zgasił biskupa jak peta, obyło się więc bez precedensu i prawo zostało prawem. I okazało się, że księża... No, jeżeli prawo to nakazuje, jeżeli to jest ważne dla procesu, to mają tajemnicę spowiedzi zdradzać. To co? Segment trzeci, nawiedzony lustro. Tutaj mamy trochę więcej grozy. Mężczyzna otrzymuje w prezencie od żony zabytkowe lustro. Niestety to, co w nim widzi, doprowadza go na skraj szaleństwa. Ponownie mamy morderstwo w tyle, ale tym razem już nie oparte na faktach, nieprawdziwe. Pojawia się więcej takiej bardziej namacalnej, a nie tylko gotycko-literackiej, powiedzmy grozy. A dodatkowo na pierwszym planie mamy silną, niezależną bohaterkę. Nie nazwałbym jej może Final Girl, ale ma pewne cechy tego archetypu i jest to po prostu ciekawa jak na tamte czasy rola, a jeszcze bardziej przełomowa była. Bohaterka segmentu piątego, bardziej przełomowe było ukazanie niezależnej, odnoszącej sukcesy i silnej, czarnoskórej bohaterki Boyla w segmencie piątym. Ale zanim o piątce jeszcze czwórka i totalna zmiana klimatu, bo czwórka to segment golfowa opowieść, w której dwóch przyjaciół rywalizuje ze sobą w grze w golfa o najwyższą stawkę. O własne życie i o rękę ukochanej kobiety grają nasi panowie, a przede wszystkim jest to komedia o emocjonalności i seksualności Brytyjczyków. Tak dobrze słyszycie? Postawiono tutaj na humor i komentarz społeczny, co było dość odważne i być może wybiło część widzów z atmosfery grozy, ale jest to całkowicie uzasadnione fabularnie. Wpisuje się to fajnie w e, tę ramę fabularną, w ten klimat dyskusji i snucia kolejnych opowieści e, przez naszych bohaterów, a dodatkowo stanowi taką świadomą przerwę między dwoma straszniejszymi segmentami. Między trzecim a piątym. Piąty jest bodajże najstraszniejszą opowieścią spośród całej tej piątki. A jest to segment kukiełka brzuchomówcy. Policja bada tutaj sprawę brzuchomówcy zamieszanego w próbę morderstwa Mężczyzna twierdzi, że wszystkie mu winne jest jego kukiełka. W roli głównej Michael Redgrave. Sir Michael Redgrave właściwie, który mimo wielu dobrych filmów na koncie, on przecież no ma się w swojej filmografii wersję Browninga, Wzgórze z 65 roku, W kleszczach lęku, Claytona, Starsza Pani Musi Zniknąć, Hitchcocka i tak dalej, i tak dalej. On wspomina mimo tych wszystkich swoich ról po latach, że to właśnie rola brzuchomówcy była bodajże najciekawszą w jego karierze. I mnie to nie dziwi, bo rzeczywiście tutaj dał czadu. Tak, Red Grave popisał się i wypada doskonale. Odgrywa głównie rozmowy z kukiełką, a wypada to niezwykle autentycznie. Znaczy z kukiełką, ale też otoczony przez inne osoby, przez co jest jeszcze trudniej i naprawdę można zgłupieć w ocenie sytuacji, bo nie wiadomo, czy bohater grany przez Red Gravea jest tak genialnym brzuchomówcą, że po prostu daje jakieś dziwne show i robi nas w balona, czy może jego kukiełka jest opętana i Żyje, tak, i jest tworem o jakiejś świadomości. Czy może bohater grany przez Radgrejwa stacza się w paszcze szaleństwa i to on z tego kukiełką, tylko no, odbija mu przy tym wszystkim. Co istotne, Redgrave nie szarżuje od samego początku, a bardziej stopniowo popada w ten coraz większy obłęd, w paranoję, a w oczach ma często nie tyle szaleństwo, co jakiś lęk, zagubienie, niepewność. No świetna rola i świetny segment. Filmowcy, właśnie nie filmowcy, filmoznawcy, krytycy mówią, że to był też taki moment, kiedy Redgrave miał trochę kryzys osobisty, bo właśnie podróżował w ramach swojej kariery aktorskiej, a jego rodzina na tym cierpiała i być może właśnie te emocje też po prostu pozwoliły im tutaj wypłynąć na pierwszy plan. No. Jeżeli tak, okej. Okay. Jakby nie patrzeć, efekt końcowy jest naprawdę świetny. I ja ostatnio omawiałem z Mando martwą ciszę Jamesa Wana i Laja Wanella. Umówmy się, gdyby nie u progu tajemnicy, to być może martwa cisza, która też opowiada o brzuchomówcach i ich kukiełkach. Być może nigdy by nie powstała, tak samo jak magia z Hopkinsem, chociażby. Więc no świetny segment po dziś dzień, całkiem świeży i ciekawy. I dzięki niemu też dostaliśmy, myślę, kilka innych horrorów o kukiełkach. I zanim przejdę do oceny ramy fabularnej i finału, to tak na marginesie polecam poszukać krytycznych tekstów o tym filmie, zwłaszcza o golfowej opowieści, gdy krytycy piszą o mentalności brytyjskiej, o chłodzie emocjonalnym i tego typu rzeczach. Właśnie, gdy odbierają cały ten segment jako jakąś tam krytykę społeczną, to no niesamowicie się o tym czyta. Zresztą okazuje się, że też inne segment, na przykład właśnie ta kukiełka brzuchomówcy doczekały się, cieka Interpretacji. Okazuje się, że można czytać Kukiełkę Brzuchomówcy jako opowieść o homoerotycznym trójkącie albo wyzwolonej seksualności, w której chuć reprezentowana jest przez kukiełkę tej postaci granej przez Michaela Redgrave'a. I to może na pierwszy rzut ucha brzmi absurdalnie, ale gdy trochę o tym poczytałem, to nawet się. Z tym jestem w stanie jakoś tam zgodzić, aż widzę to, tak? Może to nie jest moja pierwsza myśl w trakcie sensu, ale rzeczywiście, w ogóle w całej tej antologii psychoanaliza odgrywa w ramię fabularnej ważną rolę i w sumie każda. Historia. Każdy segment ma jakieś wątki erotyczno-romantyczno-seksualne, więc może rzeczywiście nawet był taki zamiar, nie, żeby gdzieś tam to umieścić, no bo to może nie być przypadek. Mamy podrywanie pielęgniarki w pierwszym, flirt nastolatków w drugim, zazdrość w związku w trzecim, potem ten trójkąt miłosny, zazdrość, czy właśnie nie wiem, niepohamowaną wolę zdrady w kolejnym. To wszystko tutaj jest. tak? Tego sobie interpretatorzy nie wymyślili. Ale ja psychologicznie, psychoanalitycznie, przepraszam, nie będę tego dzisiaj rozbierał na czynniki pierwsze, tylko sygnalizuję wątek. I co ciekawe, Amerykanie w tamtym okresie byli bardziej pruderyjni od Brytyjczyków i gdy film zawitał do Stanów, to wycięto z niego dwa segmenty. Bardziej niewinne przyjęcie świąteczne i tę trochę bardziej bezpruderyjną, golfową opowieść. I tak jak mówię, wycięto dwa segmenty z antologii, która ma ramę spajającą wszystkie segmenty w jedną całość, więc finał całego filmu dla widzów amerykańskich nie miał za bardzo sensu dla tych, którzy właśnie zobaczyli tę pociętą wersję. Na szczęście, późniejsza dystrybucja już naprawiła ten błąd i cofnęła absurdalną decyzję. To jest nawet nie chodziło tylko o pruderię, ale i o długość, bo niby Amerykanie woleli szybsze, bardziej dynamiczne filmy i dlatego postanowiono zintensyfikować yy, uprogu tajemnicy. No tak czy inaczej decyzja naprawdę arcygłupia i niszcząca misternie budowaną opowieść, więc dobrze, że się z niej wycofano. Misternie budowana opowieść. Dzięki tej ramie fabularnej, która ma doskonały rytm, wodzi widza za nos, yy, podrzucając mu okruchy informacji. I robi to naprawdę strasznie świadomie i no wzorcowo. Nasz bohater, architekt Craig mówi przykładowo, gdy bohaterowie właśnie wypytują go o szczegóły, no jak to ci się dośniło, serio pamiętasz? A co pamiętasz? Tak, Jakie szczegóły pamiętasz? No i architekt mówi, że przyjedzie do nich do domu brunetka bez pieniędzy. No i mamy segment i po tym segmencie wracamy do ramy fabularnej i rzeczywiście przyjeżdża brunetka bez pieniędzy no to architekt wypytywany dalej mówi, że wydarzy się coś innego. Tak Podaje przykład innego wydarzenia i do niego nie dochodzi, na co zwraca uwagę postać sceptyka, ale potem jednak do tych wydarzeń dochodzi tak? w trochę innych okolicznościach, ale ostatecznie właśnie cały czas film pogrywa sobie i z bohaterami, i z widzami. Czasem ta rama fabularna to jest taka psychodrama, czasem to jest debata na temat nadprzyrodzonego, snów psychoanalizy, bo bohaterowie właśnie dyskutują tutaj ambitnie, a czasem są to stenki prawie że komediowe, jak na przykład przybycie matki sali. Kto widział ten pewnie kojarzy. W dodatku ta rama prowadzi do nieuniknionej katastrofy. Tak to jest nam zwiastowane. No i jeżeli teraz jesteśmy świadomymi widzami w 2020 którymś roku, no to wiemy, że oglądamy to jako horror, więc. No, nie będzie zaskoczenia, nie? że sytuacja na koniec nie będzie zbyt pozytywna naszych bohaterów, ale to jest trochę jak zagadka rodem z książek Agaty Christie. Poznajemy wszystkich bohaterów, nie? zbieramy ich też wszystkich w jednym pomieszczeniu, wszystkich gości posiadłości zastanawiamy się, kto i co może tutaj zrobić, kto i co może coś odwalić, na czym będzie polegał ten wspomniany na samym początku koszmarny finał tego spotkania. No Dowiadujemy się tego oczywiście dopiero w samym finale, a przy tym ta rama fabularna to podkreśli jeszcze raz panel dyskusyjny. Ludzie toczą debatę na temat tego, czy nadprzyrodzone istnieje, na temat interpretacji snów i, i tego typu rzeczy, co z kolei skojarzyło mi się bardzo z twórczością Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana, Itia Hoffman i przede wszystkim z jego zbiorem opowiadań Die z z lat 1819-1821, czyli w polskim tłumaczeniu Bracia Serafiońscy. Tak się ten tytuł zowie. I w tym zbiorze grupa postaci inspirowana prawdziwymi przyjaciółmi pisarza dyskutuje o literaturze, sztuce i tematach pokrewnych i ci prawdziwi przyjaciele to Adalbert von Chamisso, Dawid Ferdinand Koreff, Julius Edward Hicyś, Karl Wilhelm Salis-Contessa oraz Friedrich de la Motte Fouquet, więc naprawdę zacne towarzystwo. Prawdopodobnie także Theodor Gottlieb von Hippel e, był inspiracją dla postaci z Braci Serapiońskich, no ale nieważne, to na marginesie. W sumie zbiór składa się z 29 opowieści i bohaterowie opowiadają sobie historię i dyskutują o nich, o obecnych tam motywach, o prawdopodobieństwie pewnych wydarzeń, też o zjawiskach nadprzyrodzonych. Miło by było, gdyby całość kiedyś ukazała się po polsku, bo tak się dotychczas nie stało. Jakieś nawet rozważałem, wiecie, miałem, ja mam takie ambitne plany raz na jakiś czas, tak, nie wiem, z raz na dwa dni i kiedyś rozważałem, czy samemu nie wziąć za tłumaczenie, ale niestety to raczej nie jest na moje umiejętności, przy czym mam nadzieję, że ktoś kiedyś się tego podejmie i ja wtedy chętnie taki zbiorek kupię nawet w kilku egzemplarzach. Ale wracając do uprogu tajemnicy. Bohaterowie toczą dyskusję, a jest ona ciekawa też dlatego, że dom, do którego trafia architekt, jest trochę Anglią w pigułce. Mamy tam y, przedstawicieli różnych pokoleń, różnych zawodów i poglądów. Nastolatka, młoda kobieta i stara gospodyni. Architekt, doktor, były rajdowiec. Każdy bohater trochę z innej bańki, co czyni tę debatę, dyskusję ciekawszą, zwłaszcza, że z każdą opowieścią polemizuje dr Van Straten. Doktor, który jest chodzącym podręcznikiem do ówczesnej psychiatrii. Gdy się wypowiada, to znaczy, to robi fajne wrażenie, takie eksperckie, profesjonalne, ale to naprawdę wygląda jakby cytował teorie naukowe z epoki na takim totalnym spontanie i dr Van Straten próbuje racjonalizować każdą opowieść, rozwiązać zagadkę ludzkiego umysłu, a nie zagadkę zjawisk nadprzyrodzonych. Tak wszystko sprowadza do jakichś tam racjonalnych czy quasi racjonalnych wyjaśnień, więc film pogrywa sobie z naszymi oczekiwaniami na kilku płaszczyznach. Z jednej strony prezentuje niesamowite opowieści jako prawdziwe, tak? jako właśnie opowieści ludzi, którzy je przeżyli. Z drugiej strony doktor próbuje obalić je jako jakieś tam po prostu procesy zachodzące na przykład w ludzkim mózgu. Z trzeciej strony czasem mu się to nie udaje, co znowu budzi nasz niepokój, a dodatkowo jeszcze w tym wszystkim mamy trochę komedii, nie? czyli taką straszenie nas, uspokajanie, straszenie, uspokajanie, a też między tym wszystkim trochę żartów. I tak dochodzimy do finału. I tutaj pozwolę sobie na spoiler. Nie będę go rozwijał, no ale jednak coś tam chcę zdradzić, więc możecie przewinąć o minutę. Jeśli chcecie, uwaga, to jest ten moment. Daję wam jeszcze chwilę. Możecie zakryć uszy lub kliknąć gdzieś tam przewin dwa razy o 30 sekund. Uwaga, Mówię. Finał powstał niemalże przypadkiem, bo film miał być odrobinę krótszy i kończyć się sceną z papierosem, ale podobno w trakcie właśnie prac producenckich i takich próbnych pokazów osoba obsługująca projektor włączyła znowu po ostatniej szpulce pierwszą szpulę i wyświetliła początek filmu. I producenci uznali, że to genialny pomysł i w ten sposób powstała ta upiorna rama fabularna. Trochę takie... Zagranie, no, które już kojarzymy z literatury i filmu. Tak? Mnie się od razu przypomniało opowiadanie Stephena Kinga ze zbioru Wszystko jest względne. Opowiadanie pod tytułem To wyrażenie można nazwać tylko po francusku. Deja vu. i właśnie różnego rodzaju pętle czasowe w kinie i literaturze. To nie jest nic nowego, ale tutaj nie mamy po prostu dnia świstaka, bo cały film obserwujemy z perspektywy architekta Kreiga, Wszystko widzimy jak gdyby jego oczami i jego uszami, a dopiero w finale przez kilka sekund widzimy perspektywę innej postaci, pana Foley'a na farmie i dlatego można myślę zakładać, że ta koszmarna wizja, jego koszmar w tym momencie przestaje być wizją, a staje się rzeczywistością. Tak? Obserwujemy, jak ostatnia pętla się kończy i zaczyna się ten koszmar urzeczywistniać. Zaczyna się właśnie spełniać to, co zostało zapowiedziane koszmarem. I bardzo mi się takie zagranie taka interpretacja podoba, ale nawet jeżeli zignorujemy tę jedną zmianę perspektywy i odczytam to jako dzień świstaka czy coś takiego, to i tak i tak to jest super antologia, i fabularnie to wszystko się spina. A zauważmy, że cała ta antologia jest trochę monotematyczna w tym kontekście. Historia woźnicy to opowieść o przewidywaniu przyszłości, o dobrych i złych omenach. Świąteczne przyjęcie opowiada o zakrzywieniu czasu, o podróżach w czasie. Nawiedzone lustro też o zakrzywieniu czasu, ale również przestrzeni, o innych wymiarach. Opowieść golfowa o zatarciu granicy między światem żywych i światem duchów. W dodatku nie tylko duchy mogą wkraczać do naszego świata, ale i my możemy zniknąć tak i przenieść się do świata duchów. Zaś kukiełka brzuchomówcy traktuje o szaleństwie. I to wszystko dostajemy w ramie. Nie? Wszystkie te motywy. Pojawiają się w ramie fabularnej i w wielkim finale, jak to wspominał Szekspir, tak więcej jest rzeczy na ziemi i niebie, i w niebie, przepraszam, niż się ich śniło waszym filozofom. Rzeczywiście bohaterowie tutaj próbują zinterpretować te swoje doświadczenia, ale co ciekawe, nie z perspektywy traum. Mimo, że to są czasami dramatyczne wydarzenia, to one nie są przedstawiane jako traumy, a raczej jako jakieś nie wiem, zagadki rzeczywistości. Tak jakby chcieli... Interpretować sny, próbować zrozumieć niezrozumiałe i nie przerażające z definicji, a bardziej fascynujące przez swoją odmienność doświadczenia. Tak o czymś takim tutaj mówimy? Nie wiem w ogóle, czy wiecie, ale skoro mówimy o zrozumieniu niezrozumiałego, to istnieje coś takiego jak teoria stanu stacjonarnego. Jest to teoria alternatywna względem teorii Wielkiego Wybuchu. Model kosmologiczny z 1948 roku stworzony przez Freda Hoyla, Tomasa Golda oraz Hermana Bondiego. Ja wam nie będę go przybliżał jakoś e, szerzej teraz, bo ja chcę nagrać podcast w tym roku, a nie potrafię tego ubrać prosto w słowa, więc po prostu odsyłam do internetu, na Wikipedię, na YouTube'a, ale wspominam o tym tutaj, gdyż teorię tę zainspirował właśnie seans u progu tajemnicy, co przyznaje wspomniany Fred Hoyle i to, jak jest przedstawiona rzeczywistość, tak? co się dzieje w finale tego filmu, niby zainspirowało całą teorię kosmologiczną, tak, teorię stanu stacjonarnego. I na koniec wracam już do recenzji, do mojej subiektywnej opinii, tak całkowicie subiektywnie bardzo mi się ten ponowny seans podobał. Czuć, że to jest dzieło z innej epoki, jasne, ale absolutnie nie nudzi i, że tak to ujmę, nie śmierdzi naftaliną. Ono nie jest przestarzałe, zarówno technicznie jak i fabularnie nadal sprawdza się dobrze. Technicznie tak naprawdę ten film e, sprawuje się bardzo dobrze, tak? On wygląda naprawdę cały czas atrakcyjnie. E, fabularnie, no nie jest tak szokujący jak bardziej współczesne horrory, Czyli widz, który obejrzał ostatnio cztery piły i po niej ma ochotę na coś podobnego, po nich ma ochotę na coś podobnego i sięgnie po uprogu tajemnicy, no to może nie będzie zachwycony, ale widać, że tutaj są takie epickie momenty, które w 45 musiały robić ogromne wrażenie. Jeden z nich to odsłonięcie i otwarcie okna przez kierowcę rajdowego w szpitalu w pierwszym segmencie. Jest środek nocy, a na zewnątrz słońce w zenicie i to wizualnie też bardzo fajnie wygląda. Drugi to spojrzenie w lustro w finale opowieści o lustrze. Przez cały epizod tylko mąż widzi dziwne rzeczy w swoim lustrze, widzi tę alternatywną rzeczywistość, ale w finale dostrzega to także żona i wtedy dociera do niej, że mąż nie zwariował, a lustro jest naprawdę złe. To myślę i dzisiaj robi świetną robotę. Trzeci taki moment to powolne samobójstwo przegranego golfisty. W tym segmencie komediowym mamy taki naprawdę dramatyczny, absurdalny i dziwaczny taki weird moment w samobójstwem, który też robi wrażenie, myślę, po dziś dzień. Czwarty to moment zostawienia śladów po zębach przez kukiełkę na dłoni brzuchomówcy, kukiełkę, która w ogóle zębów nie powinna mieć chyba w pierwszej kolejności, albo i też wzywanie strażników szpitala psychiatrycznego do zabijanej kukiełki. To, że lekarz traktuje zabijanie kukiełki praktycznie jak zabijanie człowieka, to też jest taki bardzo dziwaczny, bizarny tutaj bardziej, ale właśnie też szokujący moment w filmie. No i oczywiście finał jest epicki. Finał, w którym rzeczywistość naszego bohatera, architekta po prostu eksploduje. Wszystkie pozornie intymne i oderwane od siebie historie. Piątki różnych osób stapiają się ze sobą i obrazują taką najgorszą możliwą wersję wydarzeń, gdzie na przykład kukiełka jest ewidentnie demoniczna, no i dzieją się rzeczy. Tak? To, jak ten finał jest wyreżyserowany, jaką ma choreografię, i to mówię o tym oryginalnym finale, nie o tym, co powstało trochę przez przypadek. To też jest super, tak? ale ten oryginalny finał to jest trochę szoker i taki właśnie epicki fragment filmu, kinematografii. Po dziś dzień tak? to pozostaje jakoś tam ciekawe. i no To są te fajerwerki, które... na które jest miejsce w filmie z tego roku. I mówiąc to, jestem na siódmej stronie moich notatek, ale na szczęście to już koniec, kończę, bo tak jak powiedziałem, ja nie będę wyczerpywał tematu. tak? Można znaleźć więcej informacji o upragu tajemnicy i rozwijać chociażby wątek tej teorii kosmologicznej czy psychoanalitycznej interpretacji tego filmu. To są w sumie ciekawe rzeczy, ale ja chcę nagrać podcast, ten podcast w tym roku i go puścić w tym roku, a nie siedzieć nad tym tematem przez miesiąc. Więc ja mówię stop. Mam nadzieję, że audycja z okazji 500 tygodni nadawania, ta audycja tak sprawiła wam trochę przyjemności. I że jeżeli filmu jeszcze nie widzieliście, to czujecie się zachęceni, bo ja autentycznie zachęcam, by nadrobić zaległości. A jeżeli go widzieliście, to możecie go odświeżyć. Ja go widziałem te 5 lat temu i powiem wam, że oglądałem go teraz tak na świeżo. Może też przez to, że wtedy oglądaliśmy kilka antologii pod rząd właśnie do odcinka bożonarodzeniowego, a teraz mogłem się na nim skupić. A jeszcze o czymś nie wspomniałem. Jest jeszcze drugi film, który po polsku możecie znaleźć pod tytułem U progu tajemnicy. Ten, o którym dzisiaj mówię, ma anglojęzyczny tytuł Death of Night. I to jest bardzo istotne, bo ten drugi to jest Secret Beyond the Door. I jest, jest z 1947 roku. Opowiada zupełnie inną historię. Jest filmem noir, ale nie horrorem. Może o nim wspomnę w Konglo, bo też go obejrzałem. tak? Jak research to 200%. Nie? Dobrze, że nie ma więcej filmów pod tym samym tytułem. Tamten film, Sekret po tamtej stronie drzwi, rzecz z drugiej strony drzwi to jest rok 1947, a u progu tajemnicy to jest 1945. To tak jakby ktoś szukał i się pomylił, no to sygnalizuje. I u progu tajemnicy z 1945 jest dostępne na Archive.org. Aktualnie tam można go nie wiem na ile legalnie, ale znaleźć. Tak, W VOD w Polsce aktualnie jest raczej nieobecny, niedostępny. Ja przynajmniej go nie znalazłem, Upflix mi go nie podaje. E, nigdzie. No dobrze. Tak czy siak kończę. O, Dziękuję za uwagę. I tradycyjnie już w tym 500 odcinku będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.